Kochani bracia i siostry, witam was wszystkich serdecznie. Wiem, że jeszcze macie wiele rzeczy, o których chcielibyście porozmawiać i później jak skończymy tutaj wspólnie, to będziemy mogli sobie jeszcze usiąść przy herbatce, porozmawiać. Także dobrze, że znowu jesteśmy razem. Rozpocznijmy modlitwą dzisiaj. Powstańmy i zawołajmy do Pana, by błogosławił nasz wspólny czas. Kochany ojcze, dziękujemy Ci za zgromadzenie Twojego kościoła, za każdego brata, siostrę, gości, przyjaciół. Modlimy się o działanie Twojego ducha pośród nas, w każdym sercu. Objawiaj Pana Jezusa, pociągaj nas ku Tobie, przemieniaj nas. I daj nam wielbić Ciebie i radować się Tobą, wywyższać Ciebie, bo godzien jesteś wszelkiej chwały. Wesprzyj nas Twym Duchem i działaj w naszych sercach przez Twego Świętego Ducha, w Twojej mocy. Amen. Usiądźmy proszę. Przed nami dzisiaj jedna z najtrudniejszych ksiąg Starego Testamentu, Księga Zachariasza, którą będziemy rozważać w dwóch częściach. Teraz zajmiemy się właściwie kilkoma tylko wierszami z pierwszego rozdziału i wstępem do tej księgi, a później po modlitwie wrócimy do pozostałej części tej księgi. Jeśli macie przed sobą Pismo Święte w jakiejkolwiek formie, otwórzcie proszę Księgę Zachariasza. Jest to przedostatnia księga Starego Testamentu w naszym, w naszym zestawie ksiąg Starego Testamentu, ponieważ Żydzi mają nieco inny. U nich kończy się na drugiej księdze kronik, właściwie mają tylko jedną księgę kronik w całości a w chrześcijańskim zestawie Księga Malachiasza kończy Stary Testament, a Księga Zachariasza ją poprzedza. W pierwszym wierszu tej księgi czytamy, że w ósmym miesiącu drugiego roku Dariusza słowo Jahwe doszło do Zachariasza, syna Berechiasza, syna Iddo, proroka. Spójrzmy na te trzy imiona, które znajdują się na końcu tego wiersza. Zachariasz, Berechiasz i Do. Mamy tu imię proroka, który jest autorem tej księgi, jego ojca i dziadka. Imię każdego z nich, tak jak zawsze w języku hebrajskim, ma znaczenie. Imię Zekerajach, znaczy Jachwe pamięta. Jachwe pamięta. W sumie w Biblii możemy naliczyć ponad 30 Zachariaszów, a więc jest to dość popularne imię, imię ojca Zachariasza, Bereka Jach, znaczy jachwe błogosławi. Jachwe błogosławi. Imię jego dziadka. I do znaczy na czas. Na czas. Hm. Jeśli połączymy te imiona, to otrzymamy jachwę pamięta i błogosławi na czas. Jeśli w to wierzymy, to jesteśmy naprawdę błogosławieni. Hm. Na początku pierwszego wiersza pojawia się też okres, w którym Zachariasza doszło Słowo od Boga. Miało to miejsce w ósmym miesiącu w drugim roku Dariusza. Jak już zauważyliśmy w poprzedniej księdze Ageusza, już nie ma odniesień do królów Izraela, do królów Judy, ponieważ oni już nie panują. Są pod panowaniem Medopersów. Dariusz był królem Persji. I Persja w tamtym czasie przejęła po Babilonie rolę supermocarstwa i sprawowała polityczną kontrolę nad wielką częścią Bliskiego Wschodu. I opierając się na tym, co historia mówi nam o latach rządów Dariusza, proroctwo Zachariasza datuje się na około 520 lat, przed przyjściem Jezusa Chrystusa, początek właściwie Jego prorokowania, które trwało przynajmniej przez dwa lata, to znajdujemy w tej księdze dokładne daty, ale bardzo możliwe, że i dłużej. Prorok Zachariasz jest nazwany w tej księdze młodzieńcem w drugim rozdziale, więc mógł urodzić się w Babilonie i przybyć do Judy wraz z Zerubabelem, który poprowadził tą pierwszą falę tych, którzy wrócili z Babilonu do Jeruzalemu w 537 roku. Z księgi Nechemiasza z 12 rozdziału dowiadujemy się, że Iddo, dziadek Zachariasza, był kapłanem. A więc Zachariasz, jak widzimy, był zarówno prorokiem, jak i pochodził z rodu kapłanów podobnie jak Ezechiel czy Jan Chrzciciel. Zachariasz zaczął głosić około dwa miesiące po rozpoczęciu służby przez Aggeusza, czyli mniej więcej miesiąc po tym, jak Żydzi wrócili do odbudowy świątyni. Ósmy miesiąc, według kalendarza hebrajskiego odpowiada naszemu październikowi czy listopadowi. A więc po 16-letniej przerwie w budowie świątyni, gdzie jak wiemy na początku tylko położyli fundament po świątyni i przerwali jej budowę po 16 latach, Aggeusz zaczął prorokować, powołany przez Boga. I po miesiącu mieszkańcy Jerozolimy zabrali się do wznowienia tego dzieła budowania świątyni i Zachariasz, jak widzimy w jego księdze, miał zachęcać ten lud do wytrwałości i do dokończenia tej pracy. A Geusz, patrząc na te relacje z jego księgi, w jakim czasie prorokował. Widzimy, że wygłosił już swoje pierwsze dwa poselstwa, zanim Zachariasz dołączył do niego w tej dziele zachęty i przez krótki czas służyli razem Bogu. Z tego, co czytaliśmy w Księdze Ageusza, wygląda na to, że on tylko przez cztery miesiące posługiwał, przynajmniej to, co mamy zapisane, w jego księdze. Natomiast Zachariasz, tak jak już powiedziałem, kontynuował to prorokowanie przez kolejne przynajmniej dwa lata. Natomiast wielu biblistów uważa, że druga część księgi Zachariasza, a więc te rozdziały od 9 do 14, odnoszą się do proroctw, które Zachariasz wygłosił wiele lat później, po tych proroctwach spisanych w pierwszych ośmiu rozdziałach. Oczywiście tutaj. Nie ma co do tego pewności, natomiast jakby widać zmianę w charakterze tych przekazów w drugiej części tej księgi. Działalność Ageusza miała na celu pobudzenie Żydów do działania, poruszenie ich serc, żeby w ogóle wzięli się za to dzieło, do którego Bóg ich powołał i przyprowadził do tej ziemi. Natomiast proroctwa Zachariasza Miały na celu głównie dodanie im otuchy w tym dziele, pomocy, żeby się nie zniechęcali, ale żeby wiedzieli, że to, co robią, jest dziełem Boga i Bóg ma wielkie zamiary, wielkie zamysły wobec tej świątyni, wobec tego miasta i wobec tego narodu, który z powrotem sprowadził do tej ziemi. Obaj ci prorocy motywowali Boży Lud, przepowiadając przyszłą chwałę powstającej świątyni i przyszłą pomyślność Izraela. To, jest przewodnie, to są dwie przewodnie myśli, które ciągle się pojawiają w tej księdze. Zachariasz ma wiele do powiedzenia na temat przyszłości Bożego Ludu w wyniku przyjścia zapowiadanego Mesjasza, czyli Bożego Pomazańca, człowieka wybranego i wyraźnie wyznaczonego do szczególnego zadania w historii nie tylko narodu wybranego, ale całego świata. Księga Zachariasza zapowiada Mesjasza jako króla, ale również jako niewolnika sprzedanego za trzydzieści srebrników. Mówi o nim jako o kamieniu, mówi o nim jako o uderzonym pasterzu, odrzuconym pasterzu, mówi o nim jako latorośli, mówi, jako, mówi o nim jako o chwalebnym odkupicielu i władcy, Izraela. I te proroctwa w tej księdze pojawiają się w kontekście chwalebnej odnowy Jerozolimy, pokonania jej wrogów, zapewnienia dobrobytu i pomyślności. Nic więc dziwnego, że Żydzi oczekiwali właśnie takiego Mesjasza. Jak czytacie tę księgę, to ona naprawdę maluje takie barwne wizje powodzenia, dostatku, pokoju, władzy Mesjasza, wszystkich narodów, które przychodzą tłumnie do Jerozolimy. I Żydzi oczekiwali tego wszystkiego w kategoriach doczesnych. Dzisiejsi bibli, bibliści chrześcijańscy zmagają się z tym. Niektórzy... Widzą to jako zapowiedź rzeczy, które faktycznie, fizycznie wydarzą się na ziemi jeszcze w przyszłości i tego oczekują, że Królestwo Izraela zostanie rzeczywiście odnowione i tutaj na ziemi zrealizuje się to, co Zachariasz i inni prorocy zapowiadają. Inni zaś widzą to w kategoriach obrazów dotyczących całego ludu bożego, nowego przymierza czyli kościoła, gdzie są i poganie i Żydzi, którzy w Starym Testamencie byli w ten sposób tylko ujmowani, ponieważ w tamtym czasie to całe objawienie trafiało do Izraela. Więc niektórzy widzą to w kategoriach obrazowych, że to mówi o życiu kościoła, czy być może przyszłości kościoła. Niektórzy próbują to umieścić w tysiącletnim królestwie. Przeróżne koncepcje chrześcijańskie, jakbyście prześledzili na przestrzeni wieków, historię interpretacji tej księgi, to zobaczycie, że są bardzo przeróżne próby zrozumienia o czym Zachariasz mówił. I ja nie zamierzam tutaj rozwikływać tego i, i upierać się przy jednej czy przy drugiej opcji, raczej chcę spojrzeć na przesłanie tej księgi, chcę zobaczyć to, co jest oczywiste w tej księdze i jakie z tego płyną dla nas dzisiaj pouczenia i lekcje. W Nowym Testamencie Proroctwa Zachariasza są cytowane lub ich przesłanie jest przywoływane ponad 40 razy. Jak czytamy w pierwszym rozdziale i trzynastym wierszu, Bóg dał Zachariaszowi łaskawe i pocieszające słowa, aby zapewnić Boży Lud, że pomimo trudności, w których się znajdowali, Bóg jest z nimi i pomoże im przez to wszystko przejść. Gdy Zachariasz rozpoczynał swoją proroczą służbę wśród garstki, która powróciła z Babilonu, kładł wielki nacisk na dwie kwestie. Po pierwsze, przez niego Bóg wzywał swój lud do pokuty. Boży lud potrzebował usłyszeć słowa, że musi się nawrócić do Boga. I po drugie, Bóg zapewniał ich o swoim osobistym zaangażowaniu w ich życie i w ich służbie, jeśli się do Niego nawrócą. Zobaczmy od drugiego do szóstego wiersza. Jahwe bardzo się rozgniewał na Waszych Ojców. Dlatego powiedz im: Tak mówi Jahwe zastępów. Powróćcie do mnie, albo zawróćcie do mnie, albo zwróćcie się do mnie. Mówi Jahwe zastępów. A ja zwrócę się do Was. Ja powrócę do Was. Mówi Jahwe zastępów. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których wołali dawni prorocy, mówiąc, tak mówi Jahwe zastępów. Odwróćcie się teraz od waszych złych dróg i od waszych złych czynów. Ale oni nie usłuchali, ani nie zważali na mnie, mówi Jahwe. I teraz ważne dwa pytania. Gdzie są wasi ojcowie? I drugie pytanie. A prorocy, czy żyją wiecznie? Szósty wiersz. Czyż jednak moje słowa i ustawy, które rozkazałem moim sługom, prorokom, nie dopadły waszych ojców? Nie doścignęły waszych ojców? Powrócili i powiedzieli, jak Jahwe zastępów zamierzył uczynić nam według naszych dróg i naszych uczynków, tak nam uczynił. Pierwsze kazanie jest zawsze, chyba zawsze, bardzo trudne dla każdego Kaznodziei. Ale w przypadku Zachariasza to jego pierwsze kazanie było podwójnie trudne ze względu na temat, który musiał poruszyć wezwania bożych ludzi do pokuty, do nawrócenia do Boga. Bóg nakazał swojemu młodemu słudze wezwać zniechęconą resztkę do odwrócenia się od swoich złych dróg i do okazywania posłuszeństwa Jego słowu. I Zachariasz odważnie głosił to Słowo, wiedząc, że Pan zastępów nie będzie błogosławić swojemu wybranemu ludowi, dopóki jego lud nie uniży się przed Bogiem i nie zmieni swego złego postępowania. To jest wieczna prawda, która się nie zmieniła. Zachariasz wzywał swój lud do spojrzenia wstecz i przypomnienia sobie, co zrobili ich przodkowie, prowokując Boga do gniewu i sądu. Naród żydowski, który powrócił do ziemi, znał historię swego narodu. Wiedział, że Bóg posyłał proroka za prorokiem, aby błagali ich ojców o odwrócenie się od bałwuchwalstwa i powrót do Boga. Ale oni nie chcieli słuchać. Jak w drugiej księdze kronik czytamy, Jahwe, Bóg ich ojców przemawiał do nich nieustannie. Za pośrednictwem swoich posłańców, ponieważ litował się nad swoim ludem i nad miejscem, które obrał sobie na mieszkanie. Oni jednak drwili z Bożych posłańców, gardzili Jego słowami i wyśmiewali się z Jego proroków. W końcu... Wywołali gniew Jachwę na Jego własny lud. Na ich odstępstwa nie było już lekarstwa. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy Boży ludzie gardzą Bożym Słowem. Nie słuchają napomnień. Nie przyjmują sobie do serca Bożych wezwań. Przychodzi czas, kiedy nie ma lekarstwa jest tylko sąd i straszne oczekiwanie gniewu Bożego. Zachariasz postawił dwa pytania: gdzie są wasi ojcowie? I drugie: prorocy, czy żyją wiecznie? Gdyby jego słuchacze udzielili szczerej odpowiedzi na to pytania, to powiedzieliby: wielu proroków nie żyje, ponieważ nasi ojcowie ich Zabili. Wielu naszych ojców nie żyje, ponieważ zostali zabici przez Babilończyków, a niektórzy nadal przebywają na wygnaniu w Babilonie. Zachariasz wskazywał na fakt, że śmierć proroków oznaczała utratę szansy zbawienia i odnowy dla całego narodu. Bóg dał Żydom wystarczająco dużo czasu na pokutę i uniknięcie kary, a oni zlekceważyli i zmarnowali dane im możliwości. A wiecie, że komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać. Jednak Boże Słowo wypowiedziane przez proroków nie umiera, ale żyje. I we właściwym czasie dopada nawet zbuntowanych grzeszników. Gdy Boża cierpliwość się skończy, Jego żywe słowa wytropią przestępców i osądzą ich. Niektórzy z ich przodków pokutowali, jak mówi druga część szóstego wiersza, ale ich skrucha przyszła zbyt późno, zbyt późno żeby zapobiec zniszczeniu Jerozolimy i wygnaniu ludu. Niektórzy z nich okazali skruchę dopiero gdy Nebukadnezar i jego armia dotarli do bram Jerozolimy, a inni zawrócili do Boga dopiero na wygnaniu w Babilonie. Dopiero tam. Ich kara była zasłużona. A Bóg okazał się sprawiedliwy. Jak Jeremiasz, płacząc nad losami Jerozolimy, wołał: Pan uczynił, jak postanowił, wypełnił swoje słowo, które zapowiedział w dawnych dniach, zburzył bezlitości, pozwolił wrogowi radować się nad Tobą, wywyższył róg Twoich przeciwników. Wzywając na samym początku swojej księgi do pokuty Boży Lud, Zachariasz przygotowywał ich na słowa, które miał im później przekazać. Ponieważ ludzkie serca mogą słuchać Bożego Słowa z prawdziwym duchowym zrozumieniem tylko wtedy, gdy znajdują się w prawdziwej jedności z Bogiem. I zawsze, jeżeli w życiu człowieka jest grzech, jeśli chce zbliżyć się do Boga, jeśli chce usłyszeć Boga, jeśli chce doświadczyć Boga, musi wyznać swój grzech, musi się przyznać do swojego grzechu, musi odrzucić swój grzech, musi odwrócić się od niego. I wtedy szukać Boga w uniżeniu. Szukać Jego łaski, szukać Jego miłosierdzia, szukać Jego bliskości. Bo Bóg mówi, zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do was. I to zbliżenie się do Boga zawiera w sobie odwrócenie się od wszystkiego, co jest wrogie Bogu, co jest przeciwne Bogu, co, co jest obrzydliwe Bogu. Dlatego Pismo mówi, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos. Nie zatwardzajcie swoich serc. Najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest zatwardzić nasze serca, kiedy Bóg mówi do nas, kiedy wzywa nas do pokuty, kiedy wzywa nas do odwrócenia się od zła, od grzechu, od nieprawości. A my to lekceważymy, a my myślimy, że Bóg nas kocha, wszystko ujdzie, możemy tak sobie dalej żyć, byle jak. To jest wielkie ryzyko, na jakie się narażamy, lekceważąc powagę tego, co Bóg mówi do nas. Zobaczcie, że przyszedł czas, kiedy Bóg powiedział dosyć, za późno. Przez proroków wcześniej widzieliśmy, mówi, choćby teraz najświętsi z waszej historii stanęli przede mną i modlili się do mnie i prosili mnie, nie wysłucham, za późno, za późno. Kiedy Ezaf ze łzami żałował i, i, i chciał uzyskać pierworództwo, które stracił, było za późno. Nie było możliwości. Nie lekceważmy tych ostrzeżeń Boga, które mówią, że jest miejsce, gdzie możesz zabrnąć, gdzie jest za późno, gdzie jest za daleko, gdzie już nie ma odkupienia, gdzie już nie ma przebaczenia. Ja wiem, że to są słowa, które dzisiaj są bardzo niepopularne. Ale list do Hebrajczyków ostrzega przed takim miejscem, przed takim zatwardzaniem serca, przed takim odpadnięciem od Boga, przed takim zniszczeniem tego, co Chrystus zrobił, przed takim potraktowaniem Jego ofiary i Jego krwi, która prowadzi do miejsca, którego już nie ma powrotu. Boży lud również musi pokutować. Od czasu do czasu słyszymy ewangelistów wzywających zgubionych grzeszników do pokuty. I to jest właściwe i biblijne. Ale Boży lud też musi pokutować. Musi odwracać się od swoich złych dróg, na które schodzi, na które zbacza. Porzucać swoje grzeszne pragnienia. Naprawiać swoje złe czyny. Takie było przesłanie proroków. Jana Chrzciciela i samego Pana Jezusa. Jak powiedział pobożny kaznodzieja Wans Havner, ostatnim słowem naszego Pana skierowanym do Kościoła nie jest wielkie posłannictwo, idźcie i czyńcie uczniami. To nie jest jego ostatnie słowo do Kościoła. Oczywiście wielkie posłannictwo jest naszym wielkim zadaniem do końca czasów. Ale ostatnim słowem Pana Jezusa do Kościoła było opamiętaj się, opamiętaj się, pokutuj, zawróć. Jedną rzeczą jest prosić Boga, aby nas błogosławił, ale zupełnie inną rzeczą jest być takimi ludźmi, których On może błogosławić. Zwróćmy jeszcze przed przerwą uwagę na wielokrotnie powtórzony w tym fragmencie tytuł Boga. Jachwę zastępów. Określenie Pan zastępów czy Jachwę zastępów występuje w tej księdze prawie 50 razy. A w całym zbiorze Pism Starego Testamentu 261 razy. A więc ogromna część tego wyrażenia, które znajdujemy w całym Starym Testamencie, znajduje się w tej krótkiej księdze. Zachariasz wciąż powtarza jachwę zastępów, uświadamiając, z kim mamy do czynienia. To słowo zastępy, jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa sabaot, oznaczającego wojska, oddziały wojsk, armię. Zatem można powiedzieć, że pan zastępów to przywódca niebiańskich sił zbrojnych. Król chwały, który dowodzi armiami niebios i który ostatecznie pokona. Wszystkich swoich wrogów na tym świecie, i widzimy w, w Nowym Testamencie, że tym Panem Zastępów jest nikt inny jak sam Jezus Chrystus, Boży syn. On jest Panem Zastępów. Zobaczcie, Księga Objawienia, dziewiętnasty rozdział, od jedenastego do dwudziestego wiersza. Jan mówi, zobaczyłem otwarte niebo. Ilu z nas chciałby zobaczyć otwarte niebo? Co tam się dzieje? Te wszystkie postacie, te zastępy właśnie niebiańskie, wojska, armie, aniołów potężnych. Jan mówi, zobaczyłem otwarte niebo. I stał tam, Biały koń, siedział na nim ten, którego imię brzmi wierny i prawdziwy, bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia, głowę zdobiły liczne korony. Miał też wypisane imię, nieznane nikomu, poza nim samym. Czytamy, że nikt nie zna syna, tylko ojciec. I nikt nie zna ojca, tylko syn. On miał imię, którego nikt nie znał, poza nim samym. Ubrany był w szatę, skąpaną we krwi. Na imię miał słowo Boga. Podążały za nim wojska nieba. Niebiańskie wojska, niebiańskie zastępy. Na białych koniach, ubrane w czysty, biały bisior, z jego ust wychodził ostry miecz. To nim podbije narody. Sam żelaznym berłem będzie rządził. Będzie nimi rządził. Osobiście też wygniecie w tłoczni wino płomiennego gniewu wszechmocnego Boga. A na szacie oraz na biodrze miał wypisany tytuł – Król Królów i Pan Panów. Kochani, przyjdźmy do Niego. Uniszmy się przed Nim. Oddajmy Mu chwałę i otwórzmy serca na to wszystko, co On ma nam do powiedzenia. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy Tobie, Wielki Boże, za te wizje zapisane w Twym Słowie. Obrazy Twego majestatu, Twojej chwały, Twej wielkości, Twych możliwości. Jakże często jesteśmy zatrwożeni o nasz los, o nasz, o nasz byt, o nasze jutro. Martwimy się, troszczymy się, biegamy, jakbyśmy zapomnieli, kto jest Panem Panów i Królem Królów. Daj nam, Panie, łaskę tego duchowego wejrzenia poza zasłonę rzeczy widzialnych. Daj nam łaskę serc, które są blisko Ciebie, które są zjednoczone z Twoim sercem. Serc, które odwróciły się od brudu tego świata, które wyrzekły się bezbożności tego świata które nie nurzają się w nieprawościach, głupocie, ciemnocie, kłamstwie tego świata. Daj, Panie, byśmy byli w gronie tych, którzy piorą swoje szaty, którzy są gotowi na spotkanie z Tobą, którzy są użyteczni w Twoich rękach, którzy nie śpią jak głupie Panny, ale które wyczekują powrotu oblubieńca, wyczekują przyjścia Pana chwały w gotowości, w świętości, w sprawiedliwości, w dobrych uczynkach. Prosimy, przemawiaj do nas. Daj nam, Panie, łaskę pokuty, jeśli potrzebujemy odwrócić się od czegokolwiek złego w naszym życiu. Daj nam zobaczyć to wszystko, w czym chybiamy Twego celu, w czym obrażamy Ciebie, w czym jesteśmy oporni Zatwardziali, ślepi, głusi. Zmiłuj się nad nami, Panie. Oby dla nikogo z nas nie było za późno na pokutę. Oby nikt z nas nie zatwardził tak swego serca, aby stać się niewrażliwym na Twój głos. Prosimy, przemawiaj do nas w mocy Twego Ducha, Daj nam szukać Ciebie z całego serca. Zbliżyć się do Ciebie, a Ty zbliż się do nas. Ulecz nas, oczyś nas, przemieniaj nas. Amen. Udmy się, bracia, siostry. Stoimy przed Tobą jako Twój lud, jako Kościół, e... ale gdy staniemy przed Twoim obliczem w Dniu Sądu, nie staniemy jako zbiorowość, ale każdy z nas osobna i zdamy sprawę z naszego życia, młody się o to, żebyśmy tak przeżyli nasze życie, żebyśmy mogli usłyszeć słowa, sługo dobry i wierny, wejść do radości Pana swego, żeby nie zdarzyło się, żeby ktokolwiek usłyszał słowa, sługo Proszę o bojach w sercu dla każdego z nas właściwe rozumienie tego, co jest Tobie miłe i co Tobie jest niemiłe. Amen. Amen. Amen. Amen. Ja, Panie, też się Ci podziękowałem za, za to Słowo, Panie, które wzywa nas do pamiętania, Panie, do pokuty. Ty pokazujesz, Panie, nam, co spotkało tych, którzy byli zatwardzeni, którzy nie mogą wrócić. Pomóż, Panie, że tacy nie byli, ja tak nie był, Panie. Daj mi się, Panie, nawrócić, żebym żył pełnią Ciebie, pełnią Twojego słowa, Panie. Każdego dnia głosowałem, Panie, każde serce na tym miejscu, Panie. Braci, sióstr, przyjaciół nas. Że to słowo wykonało w naszych sercach pracę, Panie. Nie odeszł z tego miejsca, ten głupiec, co się przewracał. Wróć w lustrze i odszedł, Panie. Pomóż. My zmieniali to, co w naszym życiu nie podoba się, Dobry Panie. Pomagaj, Panie Jezus. Chwała Ci za wszystko, Panie. Amen. Amen. Ja Ci, Panie Jezu, chcę dziękować, że Ty, Panie, przyszedłeś w tych ostatnich dniach, Panie, jak mówi Twoje słowo. Jestem nowym przymierzem, Panie, i dziękuję Ci, że oświeciłeś moje serce, Dziękuję Ci za łaskę, zbawienia, Panie, pociągnięcia do Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, za tą, Twoje zapewnienia, że w Tobie, Panie, jest wolność od grzechów, że w Tobie jest, Panie, prawda, w Tobie jest droga, Panie. Dziękuję Ci za to, mój Panie, że i mnie pociągnęłeś, i moich braci, i siostry. Dziękuję Ci za Kościół Twój, Panie, który pobudziłeś, powołałeś do życia. Panie Jezu, wywyższam imię Twoje. Chcę Ci, Panie, dziękować, służyć, Panie, i radować się, Panie, Twoim zbawieniem. Dziękuję Ci, że nie odrzucasz, Panie, precz tych, którzy do Ciebie przychodzą, którzy Cię szukają, Panie, i że to Ty jesteś, Panie, dawcą życia. Uwielbiam Twoje imię, Panie Jezu. Amen. Amen. Ja też, Panie, Ci dziękuję za Twoje zbawienie, za to, że przyszedłeś na świat po to, aby uratować nas, grzeszników, których obraz, Panie, nie, był bardzo zły. Dzięki Ci, Panie, za to też, że w swoim słowie nas pouczasz, kim jest człowiek bez Ciebie, kim jest człowiek bez Twojego Ducha, kim jest człowiek, który próbuje samemu odwrócić się od swojej nieprawości. Panie tak jak nikt z nas nie mógł samemu odwrócić się od nieprawości, tak wszyscy Panie ty, Ci, których Ty zbawiasz są dziełem Twoim. Chcę Ci panie za to podziękować, że jesteśmy dziełem Twoim, że wziąłeś nas w swoje ręce, że zechciałeś nas prowadzić, zechciałeś nas pouczać, zechciałeś nas Panie kształtować w swoich rękach. Proszę Cię Panie, abyśmy nigdy nie stracili, Panie, wdzięczności za to, co Ty robisz w naszym życiu. Abyśmy nigdy nie odwrócili się od Twojego powołania, od Twojego świadectwa, od Twojego, Panie, przykazania. Proszę Cię, żebyś był w naszym życiu tym pasterzem, który, gdy się gubimy, przeprowadza nas z powrotem blisko siebie. Panie choć w swoich takich ludzkich ustach po prostu proszę Cię o te rzeczy, tak jak ja je rozumiem, to oddaję Ci i chwałę z pełną nadzieją i ufnością, że Ty swoje dzieło dokonasz według swojej woli, która jest doskonała, i która względem nas jest dobra. Bądźmy wyższy Panie. Amen. Amen. Amen. Boże Ojcze tak. Dziękuję Ci za Twoje słowo pani. dziękuję Ci za to, że ono przenika nas do, do Pani. dziękuję Ci za to, że ono pokazuje nam drogę, którą mamy kroczyć, iść blisko Ciebie Panie, dziękuję Ci za to, że Ty mi tak, tak zasadnie do nas przemawiasz, dziękuję Ci za to, że, że Ty widzisz Panie, jak jak bardzo zmagamy się na tym świecie, Panie. Proszę się, nie daj nam zapomnieć o tym, że życie tutaj to nie jest... to nie jest łatwe życie, Panie, że zmagamy się, że cały czas walczymy, to jest bieg, to jest bój, Panie, który który musimy, w którym musimy się zmagać, musimy dążyć do bycia blisko Ciebie, Panie. Dziękuję Ci za to, że nie zostawiłeś nas samych w tym wszystkim. Dziękuję Ci za to, że dałeś nam Kościół, że dałeś nam swoje słowo, że dałeś nam tak wiele pociech, tak wiele, tak wiele ułatwień, Panie. Dziękuję Ci za to, że razem możemy siebie nawzajem wspierać, żeby, żeby iść blisko Ciebie, Panie, żeby, żeby dążyć do Ciebie. Tak? Dziękuję Ci, Panie, za to, że mamy w ogóle taką możliwość. Dziękuję Ci za ofiarę Twojego Syna, Panie. Dziękuję Ci za to, że że dzięki niej mamy, mamy nadzieję na życie wieczne, Panie, na życie z Tobą, nie na zatracenie. Dziękuję Ci za to, że to jest tak niesamowita łaska dla nas. To jest, to jest naprawdę potęga Twojej chwały, Panie, potęga Twojej miłości. Amen. Dziękuję Ci Ci, Panie, za Twoje słowo, to które jest życie. Dziękuję Ci, że wydałeś tym serca, sami jesteś nie ma na miśistne. Dziękuję Ci, że masz troskę o to, serce było czyste przed Tobą. Dziękuję Ci, Ojcze Popatrzny, chcę zawsze być blisko Ciebie. Te prołaki do końca i nie. Dziękuję Ci za moją bratię, siostry. Dziękuję Ci za wszystko, za dobro jest, za to Dziękuję Ci, tak pogodę i pogodę. Dziękuję Ci, Ojcze Popatrzny że Ty zachowujesz nas tego świata, że Ty chcesz, pragniesz, aby Ciebie uwielbiać, tego tak jak Ciebie Twój Syn. Dziękuję Ci za tak wszystko, że jest pod który przypomina Bogu, że Ty nie chcesz, żebyśmy odpadli, że Ty chcesz zawsze zacznieć przy sobie. Dziękuję Ci ty, za ten dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci Panie, kamerzanie nas, Panu Słoń. Traży Panie to błędy i błędy serce i wydawała pomoc, tak pojechała, i do mnie we Za wszystko dziękuję za nie czego najbardziej pragniemy. Daleko przed wszystkimi innymi rzeczami, które zabiegamy codziennie. Będą nam takie serca, wszystkie problemy do ciebie. Amen. Amen. Amen. Napył panie swego ucha i wysłuchaj mnie bo jestem przewrakiem i wnętą cielą. Strzeż na do serca jestem niewinny. Latuj swego słupem, bożym, który bo na tobie opiera nadzieję. Zdziwił się nademnie i każdego dnia żonę w ciebie. Na pełnym radością duszę swojego sługi, bo tę duszę jest swoją do ciebie, panie, proszę. A ty przecież, panie, jesteś do mnie i łagodny i bardzo łaskawy dla wszystkich, słów, którzy Cię wzywają. Dopuść, Panie, do słuchu mojego duchu, daj wołami mojej prośby dostęp do siebie. Wniósłaj do grę i wysylam Ciebie, bo Ty nie jest Nie ma wśród Bogów podobnego do Ciebie, Panie, nie ma niczego innego w Twoim dziele. Wśród wszystkie ludy, które stworzyłeś by nas pod przed Tobą, Panie, by nas słabili Twoim imię. Bo powiem, jesteś wielki czymś cuda. Ty coś powiem, jedynym, wielkim chłopcem. Sprowadź mnie, panie, swoją drogą. Będę wyglądał za Twoje prawdy. Niech się urodzi moje serce, bo mogę już się pojawić w Twojej wieku. Będą ci, panie, wyobraźni, wysokie o serce. Będę ubiegł o Twoje imię na wieku. Amen. Amen. ponownie księgę Zachariasza, pierwszy rozdział, Zachariasza, pierwszy rozdział, siódmy wiersz. W dwudziestym dniu jedenastego miesiąca, to jest miesiąca Szebat, w drugim roku panowania Dariusza, Jahwe skierował do Zachariasza syna Berekiasza, Syna i do proroka, słowo tej treści. I kolejne dwa wiersze. Oto co zobaczyłem nocą. Jakiś mężczyzna siedział na czerwonym koniu, stojącym wśród mirtów w dolinie. Za nim stały konie czerwone, kasztanowe. I białe. Panie, proszę, co one oznaczają? Zapytałem. A anioł, który rozmawiał ze mną, odpowiedział: Zaraz wyjaśnię ci ich znaczenie. Trzy miesiące po powołaniu Zachariasza na proroka, czy wygłoszeniu jego pierwszego proroctwa, w nocy 15 lutego 519 roku przed Chrystusem Zachariasz otrzymał pierwszą z ośmiu wizji, które Bóg mu dał, aby zachęcić Boży Lud i zmotywować ich do ukończenia odbudowy świątyni. I te wizje, koncentrują się na objawieniu Bożej troski o Izrael i na Bożym sądzie nad pogańskimi narodami, które nękały Boży lud. W tej pierwszej wizji anioł Jahwe uświadomił Zachariaszowi, że Boże anielskie zastępy patrulują ziemię i wykonują dekrety Boga. Konni jeźdźcy donoszą aniołowi Jachwę, że przeprowadzili rozpoznanie na całym świecie i wszędzie panował pokój. Bóg udziela teraz tego pokoju Jerozolimie, dając czas i możliwości odbudowy miasta i świątyni. Czytajmy od dwunastego wiersza. Wówczas Anioł Jahwe powiedział: Jahwe zastępów, proszę, kiedy zlitujesz się nad Jerozolimą i nad miastami Judei, twój gniew trwa już siedemdziesiąt lat. W odpowiedzi Jahwe skierował do Anioła, który rozmawiał ze mną, miłe i pocieszające słowa. Anioł zaś, który rozmawiał ze mną, zwrócił się do mnie tak, przemów głośno, tak mówi jachwę zastępów, zapłonąłem wielką żarliwością względem Jerozolimy i względem Syjonu. Jednocześnie ogarnął mnie wielki gniew, na pewne siebie narody, które gdy ja gniewałem się nieco, one spotęgowały zło. Amen. Dlatego tak mówi Jahwe: okaże Jerozolimie miłosierdzie, mój dom będzie w niej odbudowany, oświadcza Jahwe zastępów. Do pomiarów rozciągnął nad Jerozolimą sznur. I przemów również, tak mówi Jahwe zastępów, moje miasta będą jeszcze opływać w dobra. Jeszcze zmiłuje się Jachwę nad Syjonem i jeszcze wybierze Jerozolimę. Kolejne cztery wiersze. W niektórych przekładach nadal znajdują się w pierwszym rozdziale, w innych przekładach rozpoczynają drugi rozdział. Wiecie, że ten podział na rozdziały nie zawsze jest taki sam we wszystkich przekładach. W tych kolejnych czterech wierszach, czterech wierszach tak, znajdujemy wizję czterech rogów, czterech mocarstw, które rozproszyły Judę, Izraela, i Jerozolimę, zgodnie z wcześniejszym Bożym postanowieniem. Jednak jak tutaj w tym fragmencie czytaliśmy, poszły dalej niż Bóg im nakazał. I kiedy czytamy takie słowa o ataku na Boży Lud, kiedy czytamy takie słowa o jakichś wrogach Bożego Ludu, Powinniśmy pamiętać obietnice, które Bóg dał Abrahamowi i jego potomstwu. Bóg powiedział, będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Ciebie to. będę przeklinać. Każdy, kto waży się Atakować Boży lud znajduje się pod Bożym przekleństwem. W drugim rozdziale tej księgi Zachariasza Bóg mówi, że kto dotyka Jego ludu, dotyka źrenicy Bożego oka. Możemy sobie tylko wyobrazić, co Bóg ma na myśli. Spróbujcie dotknąć źrenicy oka, przekonacie się, jak zareagujecie. Bóg jest wrażliwy na to, co dzieje się z Jego ludem. Na każdego niszczyciela Bożego ludu jest przygotowany zręczny rzemieślnik albo pogromca, albo niszczyciel, albo kowal, który zmiażdży największy i najpotężniejszy róg, który atakuje Boży lud. I historia zarówno Starego Testamentu, jak i historia Nowego Testamentu i całego Kościoła dowodzi prawdy tych słów. Zapowiedzi Jezusa, że On zbuduje swój Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą. I więcej, czytamy, że kto niszczy Bożą świątynię, Boży Kościół, tego zniszczy sam Bóg. W trzeciej wizji Zachariasz ogląda mężczyznę, który zmierniczym sznurem w ręce udaje się do Jerozolimy, aby ją zmierzyć. Jednak kolejny anioł zapewnia Zachariasza, że Jerozolima będzie zamieszkana jak miasta bez murów, ze względu na mnóstwo ludu i mnóstwo bydła w niej, a jak mówi Jahwe w piątym wierszu, ja będę dla niej murem ognistym dookoła i będę chwałą pośród niej. Więc Bóg zapowiada rozbudowę tego miasta do nieokreślonych rozmiarów i mówi, ja sam będę ją chronił, ja sam będę dla niej murem i zabezpieczeniem. I cały czas tutaj pamiętajmy, że gdy mówimy o tych starotestamentowych wizjach Jerozolimy, Judei, Samarii czasami nawet, ale głównie Izraela i Judy, to w Nowym Testamencie te wszystkie prawdy przenoszone są obrazowo na Kościół, co nie oznacza, że one przyszłościowo nie mają jeszcze do spełnienia jakiejś historycznej roli. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to kwestia dyskusyjna od wieków. Badacze Słowa Bożego zmagają się z tym, jak to będzie z wypełnieniem tych wszystkich zapowiedzi. Ta wizja też wzywa wszystkich maruderów którzy jeszcze pozostali w Babilonie do opuszczenia Babilonu, do ucieczki z Babilonu, którego zagłada się zbliża i do udania się do bezpiecznego Syjonu. I w końcu ta wizja przeradza się w pieśnie radości, gdy Bóg oświadcza, że pociągnie ku sobie wiele narodów, aby stały się jego ludem, a on sam będzie mieszkał wśród nich. I to jest też myśl, którą musimy dostrzegać w Starym Testamencie. Bóg jest Bogiem Izraela, ale jest też Bogiem całej ziemi. Jest Bogiem wszystkich narodów. I jak apostoł Paweł mówi, kiedy przemawia do, do pogan w Atenach, Bóg dawał o sobie znać przez wszystkie wieki, dawał wam dowody, swojej dobroci, swojej troski, troszcząc się, żebyście mieli co jeść. Troszczył się, w różny sposób przemawiał do narodów. Zobaczcie tutaj drugi rozdział od dziesiątego wiersza, tą pieśń chwały. Zaśpiewaj i raduj się, córko Syjonu, bo oto przyjdę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Jahwe. Wiele narodów przyłączy się w tym dniu do Jahwe. I będą moim ludem, a ja zamieszkam pośród Ciebie. I poznasz, że Jachwę zastępów posłał mnie do Ciebie. Wtedy Jachwę weźmie Judę w posiadanie, jako swój dział w świętej ziemi. I znowu wybierze Jerozolimę. Kolejne rozdziały trzeci i czwarty. Poświęcone są Jozuemu i Zerubabelowi, dwóm przywódcom, którym Bóg powierzył trudne dzieło przewodzenia zebranej resztce Izraela. Jozue, jak wiecie, mam nadzieję, że czytaliście tę księgę, Jozue był arcykapłanem i troszczył się o duchowe życie narodu, podczas gdy Zerubabel był namiestnikiem i odpowiadał za zarządzanie sprawami cywilnymi. Ich praca nie była łatwa. Zerubabel starał się mobilizować ludzi, którzy byli zniechęceni i samolubni. Jozue usiłował pouczać ludzi, którzy byli nieposłuszni i grzeszni. I możemy zadać sobie pytanie, i pewnie wielu zadawało sobie, na przestrzeni wieków. Czy jest jakaś nadzieja dla skalanego i zniechęconego narodu? Dla skażonego i przygnębionego zboru czy człowieka? Bóg dał Zachariaszowi dwie wizje, które zachęcają go, i wzywają nie tylko Go, ale wszystkich, do których one były kierowane i są kierowane. Zachęcają do służenia Bogu bez względu na to, jak trudne mogą być okoliczności i jak nieznośni mogą być ludzie. W tych dwóch wizjach mamy obraz oczyszczenia z grzechów, usprawiedliwienia i napełnienia Duchem Świętym, który uzdalnia do wykonania Bożej służby. Bardzo bym chciał wiersz po wierszu rozważyć z wami te rozdziały, bo naprawdę są niezwykłe, ale jak Bóg pozwoli, zrobimy to w środę, skończymy dzieje apostolskie, weźmiemy się za tę księgę i będziemy ją wiersz po wierszu rozbierać i rozważać. A dzisiaj tylko z lotu ptaka łapiemy te główne myśli, i przesłanie tej księgi. Kolejne dwie wizje, jakie znajdujemy w tej księdze, wizje najpierw wielkiego zwoju, 5 metrów na 10 metrów oraz ogromnego dzbana z kobietą wewnątrz zapowiadają Bożą karę dla bezbożnych. Przeczytajmy może z 5 rozdziału trzeci i czwarty wiersz. Tutaj mamy wyjaśnienie tej klątwy zapisanej na tym wielkim zwoju, 5 metrów na 10 metrów. To klątwa unosząca się nad tą ziemią. Każdy, kto kradnie, będzie odtąd według niej rozliczany. Podobnie każdy, kto fałszywie przysięga, będzie odtąd według niej rozliczany. Posłałem ją, oświadcza jachwę zastępów i wejdzie do domu tego, kto kradnie i do domu tego, kto fałszywie przysięga na moje imię. Zatrzyma się w jego domu i zniszczy go jego belki i jego kamienie. Czy Czytając tego typu słowa, widzimy, że Bóg nie da się z siebie naśmiechać. Niebezpiecznie jest lekceważyć Boże przestrogi. Ostatnia wizja opisana na początku szóstego rozdziału jest podobna do tej opisanej w pierwszym rozdziale, ale szczegóły są różne. Nacisk tutaj położony jest głównie na konie i rydwany, a nie na jeźdźców, a ich służba polega na realizacji bożych celów, a nie na informowaniu o warunkach panujących w pogańskim świecie, tak jak to było w pierwszym rozdziale. W pierwszej wizji było wiele koni i jeźdźców, tutaj są tylko cztery rydwany, każdy ze swoimi końmi. Niektórzy Próbują rozszyfrowywać kolory tych koni, cóż one oznaczają, ale Stary Testament nie daje nam żadnych podstaw do rozszyfrowania. Jeżeli ktoś chce sięgać po jakieś wyjaśnienia, to musi sięgnąć aż do Księgi Objawienia, gdzie jest mowa o niektórych kolorach z tych koni, więc jeśli ktoś chce robić takie karkołomne połączenia, jego wybór, ja się nie ważę na takie interpretacje. Natomiast widzimy tutaj wyraźnie, że te cztery rydwany z końmi reprezentowały cztery duchy nieba, czyli czterech aniołów przydzielonych do różnych części świata, aby wykonywać Boże polecenia. Podsumowując przesłanie wszystkich przedstawionych tu osiem, ośmiu wizji, można powiedzieć, że Bóg troszczy się o swój lud, Bóg czuwa nad swoim ludem, jak również nad całą ziemią, sądząc grzech i bezbożnych, jednocześnie umożliwiając zbawienie, wyzwolenie z mocy zła i życie w mocy Jego Świętego Ducha. W siódmym i ósmym rozdziale możemy zobaczyć Boże podejście do ludzkich tradycji i religijnych wysiłków człowieka, mających na celu zwrócenie na siebie Bożej uwagi, uzyskanie Bożego miłosierdzia i otrzymanie Jego łaski. Początek faryzeizmu możemy dostrzec w tych siódmym i ósmym rozdziale. Aby upamiętnić i ubolewać nad wydarzeniami związanymi ze zniszczeniem Jerozolimy i świątyni, żydowscy wygnańcy w Babilonie dodali do swojego religijnego kalendarza cztery posty. Tak naprawdę jak czytamy Biblię, to widzimy, że Bóg nakazał Izraelowi tylko jeden post raz w roku. Wszystkie inne posty mogły być dobrowolne, natomiast Bóg nie nakazał w całym swoim słowie jakichś ustalonych postów. Natomiast Żydzi w swej gorliwości oczywiście ustalali takowe dla wszystkich i ustanowili pierwszy post w dziesiątym miesiącu, kiedy Babilończycy rozpoczęli oblężenie Jerozolimy, drugi post w czwartym miesiącu, kiedy mury Jerozolimy zostały przerwane, trzeci post w piątym miesiącu, kiedy świątynia została spalona i czwarty post w siódmym miesiącu, kiedy żydowski namiestnik Gedaliasz został zamordowany. I teraz przyszli do proroka z pytaniem, czy teraz, gdy świątynia była już odbudowywana, konieczne było nadal kontynuowanie postu w piątym miesiącu, który upamiętniał spalenie świątyni? Czy nadal mieli jeszcze pościć i wspominać, czy już mieli się radować, że świątynia powstała? Nie wiedzieli, co mają zrobić z tym postem, który sobie sami narzucili. I zobaczcie, jak Bóg odpowiedział na to pytanie. Zachariasza, siódmy rozdział, od czwartego wiersza. W odpowiedzi Jahwe zastępów skierował do mnie słowo tej treści. Powiedz Całemu ludowi tej ziemi oraz kapłanom, gdy w piątym i siódmym miesiącu pościliście i wyrażaliście skruchę i to przez siedemdziesiąt lat, to czy naprawdę pościliście dla mnie? Co za pytanie. Iluż to ludzi modli się, pości, robi różne rzeczy, a Bóg patrzy na to i mówi, czy rzeczywiście Ty robisz to dla mnie? Niesamowite, przez 70 lat regularnie pościli, a Bóg pyta, czy dla mnie pościliście, czy ja Wam nakazałem pościć? Dalej mówi w szóstym wierszu, a gdy jecie i gdy pijecie, czy nie dla siebie samych jecie i nie dla siebie samych pijecie? O co Bogu chodzi? W czym Bóg ma problem? Jakże konieczne jest zawsze na pierwszym miejscu zajęcie się motywami naszego serca. Dlaczego robimy to czy tamto? Skąd myśmy to wzięli w ogóle? Po co my to robimy? Czy rzeczywiście Bóg nam powiedział, że mamy to robić? Czy myśmy sami sobie to wymyślili? Albo ktoś nam powiedział i my jak ślepe barany idziemy i robimy coś, gdzie Bóg w ogóle nie ma z tym nic wspólnego, ale my myślimy, że w ten sposób będziemy służyć Bogu. Ileż to dzisiaj w Kościele namnożyło się różnych dziwnych praktyk, które ludzie robią, o których Pismo ani słowem nie wspomina. A ludzie myślą, że dla Bożej chwały mogą wnosić do Kościoła przeróżne pomysły wzięte z tego świata. Nie chcę się rozwodzić nad szczegółami, pewnie wszyscy wiecie, o co chodzi. Nasza relacja z Bogiem nie jest oparta na tradycjach i przepisach, ale na wierze, miłości. I pragnieniu, by Jemu się podobać. I to musimy złapać, kochani, jeśli tego nie złapiemy. Jeśli nie zrozumiemy, że istota życia w Chrystusie to jest relacji z Chrystusem, to bycia w Nim, należenia do Niego, kochania Go. Jeśli tego nie złapiemy, jeśli będziemy ludźmi, którzy ciągle trzymają się swoich małych kościelnych przepisów i myślą, że to się podoba Bogu, że jesteśmy tacy pilni, jak faryzeusze, którzy zmięty odliczali dziesięcinę. Strześmy się w takiej religijności. Ileż to słyszę w kościele takiego, takiej mentalności. Odwiedzam nieraz zbory i wiecie, o czym ci bracia mnie pytają często? Jakie długie sukienki siostry powinny nosić? Pytają o takie rzeczy, po prostu mi ręce opadają. Tak, jakby to było istotą wiary i, i, i, i pobożności. Jak ktoś jest ubrany. I nie mówię, że to jest bez znaczenia, ale jeśli to jest Twój wymiar świętości i sprawiedliwości, jak się ubierasz, jak się czeszesz, czy się malujesz, czy się nie malujesz, czy coś wieszasz na uszach, czy nie, współczuję Ci bardzo. Naprawdę współczuję ludziom, którzy upatrują pobożność w tym, co oni robią i w tym, co Bogu dają, i w tym, co upatrują w swojej zewnętrznej pobożności. Bóg patrzy na serce, nie zapominajmy o, to, o tym. Z serca płyną źródła naszego życia. Albo wszelkie zło, kłamstwa, morderstwa, cudzołóstwa. Albo życie, prawda, miłość, dobroć, łagodność. Serce nasze... To jest to, o czym Bóg jest zainteresowany. Możesz jak faryzeusz dwa razy w tygodniu pościć, możesz dawać dziesięcinę ze wszystkiego, a nawet dwudziestinę, nawet więcej, jeśli chcesz. Jeśli to jest fundamentem twojej pobożności, jeśli przestrzeganie szabatu przez niektórych, czy innych rzeczy, jeśli to jest fundamentem twojej pobożności, współczuję i Bóg ci mówi, uważaj, dokąd cię to zaprowadzi. Pan Jezus, mówiąc o tych rzeczach do faryzeuszów, nie mówił, że to są złe rzeczy, ale mówi, że to nie są pierwsze rzeczy, to nie są najważniejsze rzeczy. Nie na nich zasadza się sprawiedliwość. I dlatego do swoich uczniów mówi, wasza sprawiedliwość musi przewyższać sprawiedliwość faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy się opierali na swoich przepisach, zasadach religijnych, tradycjach. Niedojrzali ludzie oczekują religijnych przepisów, które wskazywałyby im, co mają robić, czego nie mają robić i w ten sposób mierzą swoje duchowe postępy. Bóg wyraźnie chce, abyśmy dojrzewali duchowo i zamiast trzymać się sztywnych religijnych reguł, Abyśmy dużo bardziej pielęgnowali bliską, duchową relację z Nim samym. Byśmy wzrastali w poznaniu Tego, który jest naszym życiem, który jest naszą nadzieją, który jest naszym zbawieniem, który jest naszą sprawiedliwością, który jest naszym pokojem. Zobaczcie ósmy rozdział, dziewiętnasty wiersz. Bóg kontynuuje ten temat. I w dziewiętnastym wierszu ósmego rozdziału tak mówi Jachwę Zastępów. Post w czwartym miesiącu, piątym, siódmym i dziesiątym. I co Bóg mówi o tym? Ten post w czwartym, piątym, siódmym, dziesiątym miesiącu ma być dla domu Judy weselem i radością i przyjemnym świętem, a prawda i pokój waszym umiłowaniem. O to Bogu chodzi, o prawdę, o pokój i dalej jeszcze wymienia inne rzeczy, traktowanie innych we właściwy sposób, praktyczną sprawiedliwość, praktyczną pobożność. Apostoł Paweł najprawdopodobniej odwołując się do tego właśnie fragmentu, wzywa chrześcijan, aby cokolwiek czynią, czy jedzą, czy piją, wszystko czynili. Na Bożą chwałę. Żeby Bóg nie zapytał Ciebie i mnie, a dla kogo Ty pościsz? A dla kogo Ty się modlisz? A dla kogo Ty robisz to, czy tamto? Czy naprawdę dla mnie? Czy naprawdę to wynika z tego, że mnie znasz i że mnie kochasz? I że kochasz innych? Czy jakieś inne motywacje Tobą kierują? To jest bardzo, bardzo istotne. Prorocy którzy działali przed upadkiem Jerozolimy, nauczali, że wszelkie religijne praktyki muszą wypływać z serca. Czczenie Boga w jakikolwiek inny sposób, kiedy nasze usta coś mówią, nasze ręce coś pokazują, nasze czyny coś o czym świadczą, ale serce jest dalekie od Boga. To jest hipokryzja, to jest obłuda, to jest coś, czym Bóg się brzydzi i to wyraźnie mówi. On zawsze jest zainteresowany, by mieć wyłącznie dla siebie ducha, którego, któremu dał w nas mieszkanie. To jest Jego pragnienie, byśmy do Niego należeli i byśmy Go kochali całą duszą, ze wszystkich sił, z całego serca. Z, całego, z każdej naszej myśli. Bóg musi być centrum naszego życia, a Jego chwała motywem wszelkich naszych działań. Pozostałe rozdziały Księgi Zachariasza przedstawiają dzieło ratunku i odnowy Izraela, odbudowę świątyni i jej chwalebną przyszłość. I w pośród tych kolejnych wzniosłych wizji, co róż pojawiają się zapowiedzi nadchodzącego Mesjasza, pomazańca, Bożego Wybrańca, w którym ziszczą się wszystkie prorocze obrazy i nadzieje. Szósty rozdział od dwunastego wiersza. Tak mówi Jachwę zastępów. Oto mąż, którego imię brzmi Latoroś. On wyrośnie ze swego miejsca i zbuduje świątynię Pana. Czy mówił tutaj o zeru Babelu i Czy mówił o większej świątyni? Pewnie mówił o jednym i o drugim, ale czytajmy dalej. On zbuduje świątynię Jachwę, będzie obdarzony chwałą, zasiądzie na swoim tronie i będzie panować na nim. I będzie on kapłanem na swoim tronie. Dwa razy powtórzony tron w odniesieniu do kapłana. I dalej mówi, i rada pokoju będzie między nimi oboma czyli między kapłanem i królem. Hmm. Latorość to zapoczątkowana przez Izajasza prorocza zapowiedź potomka Dawida. Izajasz mówił, spnia jessego, czyli ojca Dawida. Spnia jessego, wyrośnie latość. I tutaj w tych zapowiedziach widzimy kogoś, kto zasiądzie na królewskim tronie, z rodu Dawida, a jego panowanie nie będzie miało końca. Zachariasz jednak dodaje, że ten król będzie jednocześnie kapłanem. Tylko za czasów Abrahama pojawiła się tajemnicza postać Melchisedeka, który był królem i kapłanem Boga Najwyższego bez rodowodu, bez jakichkolwiek informacji, pojawia się i znika. A Potem psalmiści o nim mówią, że będzie nowy, nowy na wzór Melchizedeka I potem list do hebrajczyków nam wyjaśnia wyjaśnienie tych proroctw. Wszyscy inni królowie w historii Izraela, którzy ważyli się sprawować kapłańskie posługi, a było paru takich odważnych, Zostali surowo ukarani i nie wyszło im to na dobre. Natomiast Zachariasz w swych licznych obrazach zapowiada nadejście wielkiego króla, który będzie sprawował święte kapłaństwo. W nim królewska władza i kapłańska posługa znajdą wyraz harmonii i pokoju. W ostatnich sześciu rozdziałach swojej księgi, Zachariasz ukazuje dwie wyrocznie, czy dwa brzemiona dosłownie, które koncentrują się na pierwszym i drugim przyjściu Mesjasza. My dzisiaj wiemy, że to było pierwsze i drugie. Ani on, ani Żydzi później, kiedy Jezus przyszedł, nie rozumieli tego, że będą dwa przyjścia. Jedno jako pokornego sługi, a drugie jako zwycięskiego władcy. Te, te rzeczy w całym Starym Testamencie są razem podane. Czasami w jednym wierszu czytamy o jego pierwszym i drugim przyjściu. Dlatego Żydzi, nie rozumiejąc tego, oczekiwali wszystkiego od razu i stąd nie widzieli w Chrystusie, Panu Jezusie, wypełnienia tych proroc. I do dzisiaj zaprzeczają, że On ich nie wypełnił. Natomiast prorocy... Zapowiadali je z tej odległej perspektywy, mówiąc o wszystkim, co on uczyni, nie rozróżniając jego pierwszego i drugiego przyjścia. W tych ostatnich rozdziałach tej księgi mamy jedno z największych skupisk mesjanistycznej prawdy, tych wierszy odnoszących się do przyjścia Mesjasza, jakie można znaleźć w całym Starym Testamencie. Zachariasz pokazuje nam tego Mesjasza z różnych stron. Mówi o nim jako o pokornym królu, kochającym pasterzu, potężnym wojowniku, łaskawym zbawicielu, sprawiedliwym władcy i panującym królu i kapłanie. I oczywiście znowu, Bibliści, współcześni, chrześcijańscy, już nie mówiąc o żydowskich, ale mówiąc nawet o chrześcijańskich biblistach na przestrzeni wieków, nie są zgodni co do interpretacji poszczególnych elementów tych złożonych proroctw. I bracia i siostry, jeśli mogę was o coś prosić, to w tych kwestiach, które nie są oczywiste, nie bądźmy dogmatyczni. Jakże wielu dzisiaj ewangelicznych chrześcijan nie ma wspólnoty dlatego, że stali się dogmatyczni w kwestiach, które nie są oczywiste. Niektórzy za wszelką cenę chcą mieć wszystko ustalone od A do Z i na siłę będą naginać wersety, na siłę będą montować ze sobą fragmenty Bożego Słowa, żeby tylko ich doktryna była spójna. Natomiast Bóg nie dał nam doktryny do studiowania, nie dał nam teologii systematycznej w Biblii, dał nam swoje słowo, które zmusza nas do myślenia, zmusza nas do modlitwy, zmusza nas do szukania Boga, zmusza w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Umożliwia nam społeczność z Bogiem, który objawił nam pewne rzeczy w ukryty sposób, tajemny sposób. Nie widzimy wszystkiego wyraźnie. Widzimy jakby w zwierciadle, jak w wypolerowanym metalu, bez szczegółów. Jest wiele rzeczy w Biblii, co do których nie mamy stuprocentowej pewności, że one znaczą to czy tamto. Ale niektórzy w Kościele się silą na to, żeby mieć tą stuprocentową pewność. I w ten sposób odtrącają od siebie wszystkich, którzy nie mają tej stuprocentowej pewności albo śmią inaczej coś rozumieć. Kochani bracia i siostry, błagam was i siebie samego, żebyśmy nie popadli w taką pychę, że już poznaliśmy jak należało poznać. Ale żebyśmy byli pokorni w naszym poznaniu Boga i przyznawali, że nasze poznanie jest cząstkowe. Ja dzielę się z wami różnymi rzeczami, nie jako ten, który już wszystko poznał, ale mówię do was jako brat w Chrystusie, który rozważa te rzeczy i dzieli się tym, co myślę, co rozumiem w cząstkowy sposób z tego, co czytam. I nie, nie mówię tego po to, żeby teraz z kim się kłócić o to żeby się z kimś spierać. Przedstawiam to pod rozwagę, żebyśmy zastanowili się nad tym, rozważyli i modlili się, żeby Duch Boży mówił do nas i przekonywał nas o swojej prawdzie. Więc naprawdę czytając różne komentarze, rozmawiając z różnymi braćmi, widzę, jak niektórzy są... Tak przekonani, chociaż obok jest brat, który tak samo długo czyta Biblię, tak samo dobrze zna języki oryginalne, tak samo dobrze zna historię tamtych czasów i historię kościoła, i tak dalej, inaczej to widzi. Więc widzimy tutaj wielkość Chrystusa. Widzimy tutaj i jego charakter i jego służbę, które są wyraźnie przedstawione i Nowy Testament wyraźnie się do nich odwołuje. Więc tu mamy mocny grunt, na którym się możemy oprzeć. Co do kwestii przyszłych, tak zwanych eschatologicznych, czasów końca i wypełnienia tych różnych tutaj trudnych rzeczy, niejasno powiedzianych. Rozmawiajmy ze sobą w pokorze o tym. Rozmawiajmy z miłością o tych rzeczach. Nie przekonujmy się na siłę o tym, co myśmy zrozumieli i co myśmy wyciągnęli z tego. Dzielmy się tym. Przedstawiajmy innym, jak to widzimy. Ale wystrzegajmy się zarozumiałej pewności siebie. Oby nasze rozważania tej księgi, tych rozdziałów rozpalały w nas żar serc. Tak jak ci uczniowie, co szli do Emaus. Jezus im wyjaśniał to wszystko, co o Nim było napisane. I czytamy, że ich serca pałały. Dałby Bóg, żeby taki był efekt naszego czytania i rozważania Bożego Słowa, by nasze serca pałały, by nasza miłość do Pana Jezusa była coraz mocniejsza, coraz głębsza. Coraz bardziej przemieniająca nasze życie. Pozwólcie, że zakończę czytając te wybrane wiersze z tych rozdziałów. Ostatnich mhm. rozdziałów tej księgi, które pokazują nam chwałę naszego Spawiciela, naszego Pana, Jego wielkie, wielkie, łaskawe zmiłowanie. Dziewiąty rozdział od dziewiątego wiersza. Wesel się wielce córko Syjonu, wołaj z radości córko Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do Ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski pokorny jedzie na oślęciu, na ośle, na źrebięciu oślicy Zniszczę rydwany Efraima, z Jerozolimy usunę rumaki i łuk wojenny zostanie złamany. On ogłosi narodom pokój. Jego władza od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Dzięki krwi przymierza z Tobą Uwolnię Twoich więźniów. Uwolnię ich z dołu, w którym nie ma wody. Jedenasty rozdział od dwunastego wiersza. Następnie oznajmiłem im. Jeśli uznacie za słuszne, dajcie mi należną zapłatę. A jeśli nie, to zaniechajcie tego. Wówczas odważyli mi zapłatę. I tutaj Bóg mówi o sobie. Mówi, zapłaćcie, ile, ile dla was znaczę, jaka jest zapłata za mnie, Bóg mówi. Odważcie mi zapłatę za mnie. I co oni odważyli? Trzydzieści srebrników. Wtedy Jachwę powiedział do mnie, rzuć je garncarzowi, tę wspaniałą sumę, na jaką mnie wycenili. Wziąłem zatem tych 30 srebrników i w domu Jachwę przekazałem je garncarzowi. Mam nadzieję, że wiecie, o czym tu jest mowa. Że czytacie Biblię na tyle, że to jest oczywiste dla was, co tutaj Zachariasz zapowiada. Dwunasty rozdział od ósmego wiersza. W tym dniu obroni Jachwę mieszkańców Jerozolimy najsłabszy wśród nich w tym dniu będzie jak Dawid. Paweł mówi, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Bóg, który dał swego Syna za nas, jak żeby nie miał wraz z Nim darować nam wszystkiego. Najsłabszy wśród nich będzie jak Dawid, a dom Dawida będzie jak Bóg, jak anioł Jahwe na ich czele. W tym dniu będę dążył do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleje ducha łaski i błagania o łaskę. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebili i będą go opłakiwać jak się opłakuje jedynaka, będą gorzko płakać nad nim, tak jak gorzko opłakuje się pierworodnego. Jakże gorąco wyczekujemy tego dnia, kiedy oczy Izraela się otworzą i będą płakać gorzko nad tym, którego odrzucili, którego przebili. Trzynasty rozdział od pierwszego wiersza. W tym dniu Dom Dawida oraz mieszkańcy Jerozolimy będą mieli dostęp do stale otwartego źródła, aby móc oczyścić się z grzechu i nieczystości. W tym dniu oświadcza Jachwę zastępów, wytępię z tej ziemi imiona bożków i nie będzie się już ich wspominało. Usunę z tej ziemi fałszywych proroków i ducha nieczystości. I ostatni rozdział, czternasty, od pierwszego wiersza. Oto nadchodzi dzień Jahwe, Gdy podzielony będzie twój łup pośród ciebie, zbiorę wtedy wszystkie narody do Jerozolimy na wojnę. I to rzeczywiście przypomina obrazy z Księgi Objawienia. Miasto zostanie zdobyte. Domy splądrowane, kobiety schańbione. Połowa mieszkańców miasta pójdzie do niewoli, lecz pozostały lud nie będzie usunięty z miasta. To raczej przypomina to, co Pan Jezus zapowiadał, mówiąc w Ewangelii Mateusza o zburzeniu Jerozolimy. Więc tutaj te obrazy też są, jak widzicie, połączone ze sobą. Ale patrzmy dalej. Wiesz trzeci. Wtedy wyjdzie Jahwe. I będzie walczył z tymi narodami. Jak w dniu swojej walki, jak w dniu bitwy. I staną jego stopy w tym dniu na Górze Oliwnej. W tym miejscu, w którym pan Jezus pożegnał się ze swoimi uczniami, a dwaj mężowie w białych szatach powiedzieli: Mężowie, na co tak patrzycie w górę? Ten Jezus, który odszedł w ten sam sposób wróci. Bardzo możliwe, że literalnie to się wypełni. Jego stopy w tym dniu staną na górze oliwnej, która leży naprzeciwko Jerozolimy od wschodu. Wówczas góra oliwna zostanie rozcięta przez środek od wschodu na zachód. Jakiś czas temu naukowcy odkryli, że tam biegną tam się łączą płyty tektoniczne dokładnie pod tą górą w takich kierunkach. Ciekawe. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. I uciekać będziecie w dolinę mojej góry, ponieważ będzie do niej bardzo blisko, a będziecie uciekać tak jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi z dni Uzjasza króla judzkiego. Wtedy Przyjdzie jachwe, mój Bóg, a z Tobą wszyscy święci. W tym dniu nie będzie ani upału, ani mrozu. Będzie to jeden dzień, znany jachwe. Nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. W tym dniu popłyną z Jerozolimy żywe wody. Połowa do morza na wschód, a połowa do morza na zachód. I tak będzie latem i zimą, a Jachwę będzie królem całej ziemi. W tym dniu będzie jeden Pan i jedno Jego imię. Kochani, da Bóg, że będziemy rozważać w szczegółach te fragmenty. A dzisiaj, mam nadzieję, nasze serca są pobudzone do zbliżenia się do Niego, do szukania Go, do poddawania się Mu. Powstańmy do modlitwy, proszę. Panie, Twe Słowo żyje, działa, obyśmy nie byli w gronie tych, których dopada, których ściga i dopada ze swą klątwą, Obyśmy byli w gronie tych, dla których to Słowo jest chlebem, dla których jest życiem, dla których jest lampą na naszych drogach. Daj, Panie, by to Słowo mieszkało w nas obficie i abyśmy nie robili z Niego złego użytku. Żebyśmy nie byli ludźmi, którzy wzbijają się w pychę, którzy atakują innych, którzy rozumieją pewne rzeczy nieco inaczej. Zachowaj nas, Panie, od niewłaściwego przyjmowania i posługiwania się Twym Słowem. Daj, by ono rozpalało nasze serca. Daj, by ono motywowało nas do wiernej, wytrwałej służby, stawiania czoła przeciwnościom w Twojej mocy. Daj, Panie, by to Słowo przemieniało nas, przekształcało nas coraz bardziej na Twój obraz z chwały w chwałę. W mocy Twego Ducha prosimy, mów do nas dalej, kochany Panie, daj nam, przyjąwszy to Słowo, żyć w świetle tego Słowa, postępować ku Twemu zupełnemu upodobaniu. Prosimy, błogosław Twój Kościół, daj nam znajdować w Twym Słowie pociechę, zachętę, nadzieję, wiarę. W Ciebie, Panie, w Twoje zbawienie, w Twoją moc, w Twoją łaskę, w Twoje dobre plany, dobre zamysły. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze, ta e, możliwość bycia w miejscu, gdzie Twoje słowo jest głoszone, gdzie śmiało możemy powiedzieć, że Ty mówisz do nas. Obyśmy byli dobrą glebą, która, gdy pada na nie ziarno, przynosi owoce, wielki żon. Proszę czas. dotykaj się, dotykaj się, poruszaj serc, jeśli jesteśmy nieczuli, zatwardziali na, na Twoje napomnienia, otwórz nasze oczy, żebyśmy byli tymi, którzy żyją, przynosząc Tobie chwałę i budując Twoje królestwo. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie, chcę Ci podziękować za to, że Twoje zbawienie, Twój wielki ratunek dla ludzkości był objawiany przez Twoich proroków, przez Twoje sługi. Że nie ukryłeś, Panie, przed ludzkością Twojego dobrego zamiaru względem człowieka, dobrego, mądrego i sprawiedliwego. Panie, cho choć my też tych zamiarów nie do końca rozumiemy i często borykamy się z takim naszym ludzkim rozumieniem Twoich dróg i wiemy też, że Twoje wyroki, Twoje drogi, Twoje myśli y przewyższają nasze tak bardzo, że nie mamy szans, żeby je ogarnąć w taki kompletny sposób. To chcemy, pani rozważać, chcemy się zbliżać do tego, co Ty chcesz objawiać nie dalej, nie iść dalej w spekulacje, ale prosić Cię o objawienie. I dzięki Ci, Panie, że Ty właśnie objawiasz, że rzeczywiście przychodzisz, zawsze przychodziłeś do człowieka z takim objawieniem, które on potrzebuje. Panie, i chcę podziękować Ci, że twoja, Twoje słowo, Twoje objawienie też kończy się takim, taką otuchą, że przychodzisz i przyjdziesz niebawem twoja zapłata razem z Tobą. I wiem, Panie, że jakkolwiek to na osi czasu umieszczę, Ty powiedziałeś, że przyjdziesz szybko. I przyjdziesz, Panie, i proszę Cię przyjść. Przyjdź, Panie jest Amen. Amen. Chciałbym jeszcze przeczytać i zachęcić nas do takich rzeczy pewnych, i stuprocentowych, i takich, które no, powinny być naszym dogmatem, jeżeli chcemy dziedziczyć to, co tutaj jest obiecane w słowie: życie wieczne. Chciałbym przeczytać z listu do Hebrajczyków z szóstego rozdziału. Tutaj autor mówi o czymś, co mamy nabywać z wielką gorliwością. To jest od 6.11. Pragniemy natomiast, aby każdy z Was okazywał tę, tę samą gorliwość wobec całko, całkowitej pewności, nadziei aż do końca. Abyście nie stali się, ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. W Biblii Gdańskiej jest napisane, żądamy, aby każdy z was toż staranie pokazywał ku nabyciu zupełnej nadziei aż do końca, abyście nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnicę. Będziemy wspominać śmierć Pana Jezusa i to przy tej okazji to czytam, żebyśmy to nabywali i mamy obietnicę, że gdy to będziemy nabywali, tą obietnicę, tą właśnie, tą pewność, to, co mamy obieca obiecane, to będzie nas przeprowadzało do miejsca, w którym nie będziemy y, gnuśni, nie będziemy bezczynni, nie będziemy ociężali. Ciekawa y, w ogóle droga, nie? Y, dalej jest napisane, bo gdy Bóg dawał obietnicę Abrahamowi, nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc. Przysiągł więc na samego siebie, mówiąc z pewnością błogosławić Ci będę i rozmnożę Cię obficie, a cierpliwie czekając osiągnął spełnienie obietnicy. Ludzie bowiem istotnie przysięgają na kogoś większego, a potwierdzająca przysięga jest końcem ich każdego sporu, Dlatego też Bóg, chcąc tym bardziej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojej woli, poręczył ją przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli mocną zachętę my, którzy ocaleliśmy, by chwycić się leżącej przed nami nadziei. To taki, no właśnie dłuższy fragment, można to, ja, ja jak to czytałem, to czytałem to wiele razy, żeby tu złapać ten jakby to, co tu Bóg chce powiedzieć, ale na pewno jest tutaj napisane, że dlatego też Bóg chcąc tym bardziej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojej woli, poręczył ją przysięgą. Bóg po to poręczył to przysięgą, żebyśmy my, jako ci, Dziedzice, obietnicy, no, się tego właśnie chwytali. Nie, nie po to, żeby, to, to właśnie po to, żeby patrzeć na to i yy, mówić, to jest moja nadzieja. Abyśmy przez te dwie rzeczy niezmiennie, co do których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli mocną zachętę my, którzy ocaliliśmy, by chwycić się leżącej przed nami nadziei. Niemożliwe, aby Bóg kłamał. Mamy mieć potom, przez to właśnie mocną zachętę, przez to, co uczynił. I potem jest mowa o kotwicy. Mówi o nadziei, którą przed nami kładzie, którą mamy jako kotwicę duszy bezpieczną i mocną, wchodzącą aż do wewnątrz za zasłonę. Dokąd w naszym imieniu, jako poprzedzający nas wszedł Jezus, który stał się według porządku Melchizedeka arcykapłanem na wieki. To dzisiaj to, co brat mówił też o tym porządku według Melchizedeka. Ten, który bez rodowodu przyszedł, ten, który pan z nieba przyszedł, aby uratować to, co, to, co jego. Kotwica duszy, bezpieczna, mocna, mocna wchodząca aż do wewnątrz za Mówię o tym, że to musi być jakby nasza dogma, to musi być właśnie ta kotwica. Jeżeli tam masz kotwicę, no to, to możesz mieć nadzieję i wtedy umacnij się w tej nadziei, umacniajmy się w niej po to, żeby nie być gnuśnymi, po to, żeby pracować dla Boga. Ta kolejność. I dzisiaj będziemy to wspominać. Podnosząc kielich, chleb, łamiąc się, będziemy o tym wspominać, że w nasze miejsce wszedł ten, który no, jest tym arcykapłanem, stawia się za nami, zwyciężył z diabłem. Mamy kotwicę duszy. I tam ona musi być. Tam musi, musimy sobie o tym, wierzę, głęboko przypominać, zachęcać się do tego, aby nadzieja nasza właśnie tam, tam była. I dzisiaj, gdy rozważaliśmy ten Zachariasza, ten, ten, ten, ten list, to proroctwo, przecież to, mam nadzieję, wierzę, że nasze serca właśnie, jakby ten wzrok był na niego też skierowany. Widzieliśmy to i no i chwała Bogu, że dożyliśmy tych, tego wieku, gdzie już możemy widzieć to, co Bóg uczynił w Chrystusie. To każdy, kto ma tą nadzieję właśnie tam wrzuconą, jest zaproszony też dzisiaj do tego, żeby uczestniczyć w stole pańskim. Pani, to wstańmy, pomódlmy się, łam, połammy się tym chlebem. Panie Jezu, dzięki Ci, Panie, za to, co uczyniłeś, Panie, za Twoje dzieło zbawienia, za to, że objawiłeś to, Panie, że przyszedłeś na ten świat, że uratowałeś, Panie, to, co się zgubiło, Panie, dziękuję Ci za Twoje dzieło na krzyżu, za ten chleb, za Twoje ciało, za to, że postanowiłeś, Panie, umrzeć, Panie, oddać życie. Prawdziwy przyjaciel, Panie. Dziękuję Ci, że mogę mieć w tym udział, Panie, przez wiarę. Dziękuję Ci za Twój Kościół, Panie. Za tą pamiątkę, którą nam pozostawiłeś, Panie, aby wspominać właśnie to, co Ty uczyniłeś, Panie. Skieruj, Panie, moje serce, nasze serca, Panie, na dzieło Twego krzyża. Panie, pobogosław ten chleb, którym będziemy się łamać. Błogosław nam, Panie, abyśmy, Panie, we wszystkim, co robimy, Panie, pamiętali o Tobie, chodzili z Tobą w tej głębokiej relacji, do której powołałeś dzieci swoje, Panie. Dziękuję Ci, że zwyciężyłeś na krzyżu, Panie, że pokonałeś diabła, Panie, pokonałeś śmierć. Chwała Ci, Panie Chwała Jezu. Tobie. Amen. Amen. Panie, wielkie są Twe dzieła. Jakże jesteśmy wdzięczni, że mamy udział w tym największym z Twych dzieł, Zbawienia naszych dusz, odkupienia nas przez krew przymierza. Dzięki Ci, Panie, że w swej wielkiej miłości byłeś gotów pójść na krzyż, wycierpieć go, całą jego hańbę. I Twoje cierpienie, i Twoja śmierć przynoszą nam dzisiaj życie, przynoszą życie wszystkim, którzy wierzą którzy nie pokładają ufności w sobie samych i we własnych wysiłkach i własnej sprawiedliwości, ale którzy przychodzą do Ciebie z wyznaniem swych win, do Ciebie, przychodzą do Ciebie szukając Twojego przebaczenia, oczyszczenia, wyzwolenia, nowego życia. Dzięki, Panie, że dałeś nam to przeżyć, doświadczyć i zachowujesz nas w swej łasce, modlimy się, byś każdego z nas umacniał, utwierdzał Panie, byśmy nie zboczyli z tej drogi, byśmy nie odstąpili od Ciebie byśmy nie zgnuśnieli byśmy w żaden sposób nie stali się ociężali, ale z zapałem do końca biegli wytrwale w tym biegu, w którym Ty nam wyznaczasz drogę jako sprawca i dokończyciel naszej wiary, pobłogosław Panie ten chleb, kielich Daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha ku życiu, ku błogosławieństwu, ku duchowemu wzrostowi. Błogosław każdego brata, każdą siostrę. Błogosław tych, którzy potrzebują Twego zbawienia. Pociągaj ku Tobie, ratuj Panie w swej łasce i miłości. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry. Pani Boże, jak czytamy w Twoim Słowie, jest czas mówienia, czas milczenia, czas działania, wstrzymywania się i różne inne czasy. Teraz jest czas, żeby wrócić na wzrok na krzyż, na to, co uczyni Pan Jezus umierając na naszych grzechy. Jest czas badania naszych serc, czy kroczymy za Tobą, czy nie idziemy.. E, Złą drogą, myśląc, że, że wszystko jest ok. Proszę, otwieraj nasze oczy, pomóż nam badać nasze serca. E... Słyszeć Twój głos, który czasami jest cichy. Ciekawy, cichy głos, ale jednocześnie wyraźny. Proszę, pomóż nam słyszeć ten głos. I podążać za Tobą i przynosić Tobie chwałę w swoim, swoim życiem, w swoim postępowaniu. Amen. Amen. Amen. Amen. Za ten czas, który nam darował, módlmy się o nadchodzący tydzień, to wszystko, co przed nami. Jeśli ktoś z Was ma jakąś jeszcze może potrzebę, prośbę, to też wznieście ją do Boga. Spędźmy jeszcze chwilę na koniec we wspólnej modlitwie. Dobry Panie, dobrze jest być z Tobą, dobrze jest być z braćmi, siostrami, wspólnie wielbić Ciebie, modlić się do Ciebie, rozważać Twoje słowo, Zachęcać się w wierze Pobudzać się do pobożności Dziękujemy, że mamy taką wolność I możliwość gromadzenia się w imieniu Jezusa I za obecność Twego Ducha pośród nas Modlimy się, by to wszystko Czego nam udzielasz Mieszkało w nas Żebyśmy nie byli ludźmi Którzy oglądają się w zwierciadle I zapominają za chwilę co widzieli Daj Panie, żeby to słowo mieszkało w nas Trwało w nas Wydawało owoc w nas Modlimy się o nadchodzący tydzień Abyś strzegł i chronił nas Na wszystkich naszych drogach Byś dopomógł nam W tych wszystkich dobrych dziełach wiary Byś dał nam gorliwość I wykonanie Tego co miłe Tobie Strzesz nas od wszelkiego zła Daj nam łaskę Być Twoimi świadkami Dzielić się Twoją Ewangelią Z naszymi najbliższymi z ludźmi wokół usuwaj z naszych serc wstyd, strach, obawę przed ludźmi. Daj nam świętą odwagę i miłość do ludzi, abyśmy z Twoją miłością szli do nich, z Twoją Ewangelią. Prosimy, Panie, prowadź nas i pomóż nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Amen. Amen. Panie Boże, to też jest moją modlitwą prośbą, byś pomagał nam, byśmy my pamiętali o Tobie, hmm. na wszystkich naszych drogach, każdego dnia, we wszystkim co robimy, pamiętali, że jest Bóg, Pan. My jesteśmy sługami, my jesteśmy Twoimi świadkami, ambasadorami na tym świecie. Jesteśmy światem, które ma tak świecić, żeby Wciągać ludzi do Ciebie, Ojcze, do Ciebie, Panie Jezus. Pomóż. Pomóż Panie, prosimy. Amen. Nasze nawożeństwo się jeszcze nie kończy. Jak zawsze zachęcam do zostania, jeśli ktoś może, jeszcze chwilę porozmawiania, przywitania się z tymi, z którymi nie zdążyliśmy się jeszcze przywitać i też takiego uczenia się, podchodzenia do tych, których nie znamy. Czasami rozmawiam z niektórymi z was i widzę, że nie znacie imion braci i sióstr, którzy już czy jakiś czas do nas przychodzą. Co wskazuje mi na to, że chyba nie przełamaliście tej Ja mam wiecie problemy z imionami. Ale się naprawdę staram. Czasami może się pomylę, powiem nie to imię, co trzeba, ale to dlatego, że się staram. Natomiast nie ma tak chyba, żebym kogoś nie przywitał, wiecie, jak widzę kogokolwiek, czy nowego, czy starego, to z każdym się witam I, i jak mogę zamienię chociaż parę słów i zachęcam was do tego, bracia, siostry, byśmy tego nie zaniedbywali. Tutaj siostra przed nabożeństwem dzisiaj mówi, że no jest taka wspaniała atmosfera tutaj w zborze, że takie są dobre relacje. I ja dziękuję Bogu za to, co mamy, ale wiem, że jeszcze możemy zrobić kolejne kroki do przodu i, i przede wszystkim pielęgnować to, co już mamy. <laughs> przede wszystkim pielęgnować to, co mamy, ale też i, iść dalej. Tak? Zapęcam Was wszystkich, którzy jesteście nieśmiali. Ja też z natury nie jestem wcale śmiały. Naprawdę, uwierzcie mi, Pan Bóg bardzo mnie zmienił i zmienia. Ale z natury jestem bardzo nieśmiały, także po prostu wiem, że trzeba się przełamywać, trzeba wychodzić i okazuje się, że to jest piękne, że to jest błogosławione, kiedy poznajemy nowego brata, siostrę, zapytać skąd są, jeśli skądś przyjechali, zapytać o ich historię, o zbawienie, to jest, to jest piękne. Ile razy doświadczyłem błogosławieństwa gdzieś wyjeżdżając, poznając nowych braci, i siostry, słuchając ich historii. Naprawdę zachęcam bracia, siostry, żebyśmy nie tylko w tym już gronie tych, których dobrze znamy, ale też się rozejrzeli i serdecznie przywitali, porozmawiali. Na no to mamy teraz czas, żeby jeszcze dalej rozmawiać, być może modlić się, może są jeszcze tutaj bracia, siostry, którzy nie podniosą głosu w społecznej modlitwie, ale potrzebują modlitwy. Potrzebują Twojej, bracie, siostro modlitwy, żebyś z nimi porozmawiał, porozmawiała i znalazł jakieś zaciszne miejsce. Tutaj jest dużo miejsca, można usiąść i pomodlić się i do tego Was wszystkich gorąco zachęcam, żebyście w tym momencie nie uciekali do domu, tylko żebyśmy jeszcze mieli ze sobą społeczność. Za dwa tygodnie planujemy agapę, czyli nasz wspólny posiłek po nabożeństwie. I chrzest, także też te osoby, które będą przyjmowały chrzest, podzielą się świadectwem za dwa tygodnie. Natomiast za tydzień mnie nie będzie, będę w Wielkiej Brytanii, tam w takiej polskiej społeczności, czy kilku polskich społecznościach w Londynie na takiej konferencji z bratem Waldemarem Świątkowskim i Pawłem Chrystkiewiczem, także też proszę o modlitwę w tej w krótkiej wycieczce, wyprawie, ale by służyć tam też. A tutaj bracia usłużą, poprowadzą, także zachęcam, by przyjść i wielbić Boga. Też zapraszam oczywiście we wtorek na Siostrzane Siostry o 18.00, w środę tutaj o 18.00 nasze spotkanie w piątek u Kasi w Orle, czy to jest Bolszewo jeszcze? Jeszcze Bolszewo, w Bolszewie. Także Niemczna Grupa jeszcze tam gdzieś w Rumi, w Gdyni funkcjonuje? Grupa funkcjonuje. Także też zachęcam tych, którzy są tam w okolicach. I jeszcze tutaj yy, Iwan ma ogłoszenie dla nas, przypomni nam o obozach letnich, także prosimy. Jeszcze ostatnio, jak byliśmy, mówiłem o tym, tylko chciałem sprostować, bo siostra mnie spytała, czy to ten obóz tego XIX Weekendu 19-21 lipca czy to taki braterski. I to nie, to dla wszystkich braci, siostr, siostry dla, dla całych rodzin, tak, także to będzie takie e, zlot na Mazurach. E, no się przypomnę, że będziemy słowo oczywiście rozważać, modlić się e, czas braterski razem. Gnisko, e, tam jest jeziorko blisko, jak ktoś może będzie chciał ochcić, się, to też można. I to naprawdę zachęca Was, bo to bardzo bardzo oddani braci i siostry. E, Krzysiek Sakowicz z Krysią, oni tutaj byli, może niektórzy z was poznali, tak, także naprawdę zachęcam, jak jakieś szczegóły potrzebne, to proszę kontakt do mnie, czy tam, kto nie ma telefonu, można u wziąć. Noclegi to na miejscu, oni mają tam bardzo duży obszar, można, kto chce kemping, można namiot rozbić, tam jest wielu pokoi. Jak nie zmieścimy się, to tam pobliżu są też pokoje gościnne, mnóstwo, także miejsca nie zabraknie, będzie miejsca pójść jedzenie. No, przede wszystkim to jedzenie duchowe będzie, nie? No, także wszystkich zapraszamy. Dzięki. Zachęcam bracia, siostry do dalszej społeczności.